Michał Bałucki, Gęsi i Gąski Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska Raz I dwa Cóż jeszcze, mateczko? Trzeba by to wielkie lustro z ojca pokoju Tylko to za ciężkie Dla ciebie Daj pokój, ja sama Ależ pietactwo nie. jeszcze się oberwiesz Czekaj, pomogę ci Uch, No, Ja teraz wpadnę na chwilę do kuchni Zobaczyć, czy się ciasto ruszyło A ty idź się ubierać Bo ciotki co tylko nie widać ja tam zaraz przyjdę, to cię uczeszę. Trzeba przecież, żebyś się ciotce spodobała. No, śpiesz się. Matka, bój się Boga, gdzieś ty mi tych wszystkich ludzi pozabierała. No przecież wiesz, Jasiu, że ciotka lada, chwila nadjedzie. A tu trzeba jeszcze zrobić to i owo. Jasiek i Hanka przenoszą meble do ciotki pokoju. Tereska pomaga w kuchni, Magda myje okna. A gdzie Walek? No, Walek pojechał po sprawunki do miasta. Rany boskie, żeby dla jednej baby... Jasiu, co ty też mówisz? No mnie już desperacja bierze tyle roboty w polu, barometr na łeb spada, a tu nie ma się kim posłużyć. A gdzie Joasia? Przecież też mogłaby pomóc. Joasia poszła się ubierać. A i ty, stary, mógłbyś się trochę ogarnąć i przebrać, bo wyglądasz, że aż brzydko Dajże To że święty spokój z tym przebieraniem jeszcze czego. Jednak, akurat mam na to czas. Jasiu, duszyczko, wiesz, jaka ciotka obraźliwa... Gotowa myśleć, że to przez brak uszanowania... A, niech sobie myśli, co chce! No, mój Jasiu, nie rób, że mi wstydu. Trzeba przecież, żebyś był jakoś do ludzi podobny. Przyniosę ci tu miednicę z wodą. No co, co, ja źle wyglądam! No, co prawda, jakby się z szumienicy urwał. No, Wasia ma rację, że trzeba się koniecznie przebrać, i trochę ogolić by się wypadało. no, ja tu się na poczekaniu winę raz, dwa i a za to? No masz babo placek coś co zadudniło na mostu no to przecież chyba nie ciotka jeszcze no, to hulatyński jak Boga kocham co ja tu zrobię? no jakże go tak przyjąć? Żeby kto miał chociaż zabawić tymczasem. Przede wszystkim usuńmy tę jednicy. O, kochanego sąsiada oblałem, co? A nie, nie, nic nie szkodzi, drobnostka. Ale z, z, zaraz obetrzemy... No, no, no, no, już nie trzeba, dobrze. No, Przepraszam, trzeba. kochanego sąsiada. Witam, kopelat, kopelat, dar, sąsiad, co jestem w mydle. No, witam, witam, witam, kochanego pana, witam. się sąsiadzie, ja tu zaraz będę służył. Ależ proszę sobie ze mną, żadnych ceregieli nie robić. No, bo właśnie chciałem troszeczkę ten tego... Ale gul się, sąsiad gul, bardzo proszę. Ależ... No, Jakże tak przy gościu. Nie uchodzi. No. Czyż my to niedawni znajomi? No, no tak, ale zawsze. Bardzo proszę, nie rób pan sobie ze mną żadnego ambarasu. Możemy i tak rozmawiać. Ja już siedzę. Skoro sąsiad taki łaskaw. Nie, nie, nie. Nie, nie krępuj się, sąsiad. U nas w domu widzisz rozgardiaż wielki, bo na żony przyjeżdża, ciocia Belcia, no, no wielka dama i grubo bogata, była za hofratem w Wiedniu i o ja dwór się ocierała swojego czasu. Właśnie wraca z kąpieli, gierzasz z Paryża i obiecała się do nas na parę tygodni, no bo już chce być na zaręczynach, Joasi. Mm. Jak to panna Joasia wychodzi za mąż? O, sąsiad. Nie słyszał o tym? No jakże? W jesieni ślub. Kiedy to jeszcze dziecko? A, ale, ale, nie. Ja tam dziecko. Pan co pani, jak dragon. by się jej sąsiad nie poznał. Jak dziewczyna śmignęła do góry. Rozrosła się? A, aż co? Mm. <laughs> To. Prawda i to, że już blisko dwa lata nie widziałem panny Joasi A, No tak, bo jak sąsiad zjechałeś zeszłego roku To ona właśnie była na pensji u madam. No i tam się nam, powiadam, sąsiadowi tak rozchorowała Że doktorzy nagle odkazali jej przestać się uczyć Nawet suchotami graźli, jak ja Boga kocham Dopiero jak pobyła kilka miesięcy na wsi. A tego to się dziewczyna zabrała, zmężniała w sobie, że tak powiem, sąsiadowinów no się. Jest na co spojrzeć. Ja nie wróciła już na pensję. Po co tam się dziewczynie męczyć naukami, skoro i to szkodzi. Nie? nie są dziewczynie zresztą po nauce. Była byle tam, umiała sobie trochę w france, pobrząkać nieco na fortepianie. No, to aż świat dla niej. A czy ona tam będzie wiedziała, gdzie jakie może płynie, to ta mniejsza to panie. Majtkiem przecież nie będzie, ani kapitanem okrętu. Moja Basia i, i tego nie umiała, a jest żoną. Żadaj, panie, każdemu. No i, i za kogoś to idzie pan na Jołasia, co? Ja, no, no, niby taki urzędnik, ale przy tym i, i książki układa, i wiersze pisze. Sąsiad musiałeś o nim słyszeć, bo nawet w gazetach go drukują. Niejaki... Marzycki mm, Adaś Marzycki no to, to, to, to. No. no to mój kolega szkolny No niedługośmy wprawdzie kolegowali Bo ze mnie rodzice Wcześniej zrobili obywatele wiejskiego No ale byliśmy zawsze dobrymi przyjaciółmi Zacny chłopak Serce poczciwe i głowa nie do pozłoty Już parę lat go nie widziałem A no to się zobaczycie Bo jego tyle co widać A, Ale co tam ukochanego Sąsiada słychać? Na długo do nas no, tym razem zdaje się na bardzo długo. Dziwi to pana? No, bo sąsiad zawsze lubił sobie tak wojażować. Ten, tego. Jak się to nazywa? No. Chcesz pan powiedzieć, że byłem trochę hulaka? Lampard. No, pff, ale ależ. Nie przejmuj się, sąsiad. Tak było rzeczywiście. No, ale teraz powiedziałem sobie basta. Osiadam na wsi, obejmuję gospodarstwo na siebie i będę próbował zostać porządnym człowiekiem. I to skąd, skądże sąsiadowi to tak, tak przyszło? Naturalnym porządkiem rzeczy. Wyszumiało co miało wyszumieć, reszta do butelki i pod korek. i będzie z tego wytrawne winko. Rozumiem. No i. No, ja już farty. A ciotki jakoś nie widać. Żeby się tak, kochany sąsiad nie pogniewał, to ja bym na małą chwileczkę do żniwa, tylko powiem karbowemu. Ależ proszę się mną całkiem nie krępować. Ja tu sobie tymczasem gazetki przeczytam. Yy, gazetki? No, ten co tego jak się nazywa? Znaczy, kalendarz za lustrem jest. O, a, a otóż i moja żona, Basiu. Pan Hulatyński. Poznajesz? Aż kochany, jakże bym nie miała poznać sługa pana dobrodzieja. No, to pogadajcie tu sobie, a ja będę w okamgnieniu. Ależ Jasiu, kiedy ja właśnie chciałam do kuchni, co tu robić? a niechże pan siada, ładną mamy pogodę. A gdzież panna Joasia? Zapewne wyręcza mameczkę w kuchni. O, niechże Bóg broni. Dlaczego? Ach, proszę pana, to takie delikatne. Gdzież ona do tego? Ubiera się właśnie na przyjęcie ciotki. A, o, właśnie idzie Joasiu. Joasiu, zabaw tu pana. Ja zaraz wrócę. Pan daruje, ale zajęcia gospodarskie. O, bardzo proszę. Ci biedni kłopotkiewicze to nawet umrzeć nie będą mieli czasu tak ciągle zajęci. Tak dawnośmy pana nie widzieli. Hulatyński, dwa lata blisko. Czemu pan nie siada? Przez ten czas dużo się zmieniło. Panna Joasia z dziewczynki wyrosła na pannę. <śmiech> Wszyscy mi to mówią. I nawet podobno idzie za mąż. E, co też pan mówi? Tatko zdradził tajemnicę. Ten tylko do prawdy wszystkim tak rozpowiada, jakby to już było coś pewnego. A więc to jeszcze nie pewne. No niby już, ale jeszcze nie zrobił formy Jak to formy? No tak jak potrzeba Czwórką i w krakowskich homontach. Więc czwórki koniecznie potrzeba Cóż panu daje? Niby to pan nie wie? No, nie praktykowałem nigdy jako konkurent A dlaczego się pan nie żeni? Sam nie wiem Pan jesteś przecie dobrą partią O, któż to pani powiedział? Wszystkie panny w okolicy wiedzą, że pan jesteś dobrą partią. Niby pod jakim względem? Ano, że pan masz wieś wcale dobrze zagospodarowaną, bez długów i do tego jeszcze podobno majątnego wuja, czyli stryja. A więc dlatego byłbym dobry na męża? <śmiech> no to się rozumie. No ale pani, inne masz zapewne pojęcie w tym względzie? <śmiech> Jak to inne? Pani pewnie nie myśli, że ten mąż jest lepszy, który daje żonie lepsze utrzymanie i że idzie się za mąż dla poprawienia losu. No a dlaczegoż by? Dlaczego? No a dlaczegoż pani idzie za mąż? Jaki pan dziwny z tymi pytaniami. No idzie się za mąż, bo przecież wiecznie przy rodzicach być nie można. A tak? No to ważny powód. Kto siedzie? Może ciocia? Ależ to gąska kompletna. Dali Bóg dziwię się Marzyckiemu. Nie, to nie ciocia. To pani Figurkowska. Pan zna panią Figurkowską? Nie można jej nie znać, bo jej wszędzie pełno. Bardzo miła osoba. Jest? Przyjechała? Ciocia? Nie jeszcze, ale spodziewamy się ta chwilę. Umieram z niecierpliwości, żeby się z nią zobaczyć. Co to za rozkosz, widzieć kobietę powracającą prosto z Paryża. Żywy żurnal. Czy wy tu nie macie żadnego lustra? Jest, tam. To? A, a, pan Hulatyński. Sługa uniżony. Gdzież to pan bawiłeś tak długo? Na studiach. O, i cóż pan studiowałeś? Jak zwykle płeć piękną. I do jakichże rezultatów doszedłeś pan w tych studiach? Co pan możesz powiedzieć o kobietach? To co ezop o języku? Ezop? Cóż to za ezop? A wiem, to było w wypisach szkolnych, że język to coś najlepszego i najgorszego. I którąż to część sentencji stosujesz pan do nas? Zostawiam paniom wolny wybór, to już od pani zależy. Małe to lustro, jak ja wyglądam, daruje pan przeczesze się. O, proszę bardzo. I cóż, Joasiu, podobno wychodzisz za mąż? <głos> Niby. A ten twój narzeczony, młody, przystojny, co? Wcale przystojny, ale trochę za poważny. O, to już nie w moim guście, bo ja lubię... Nie no, w tym lustrze nawet porządnie przejrzeć się nie można Nie macie nic większego? Jest w cioci pokoju, tam Muszę choć trochę uporządkować moją toaletę Jak ta pani doktorowa zawsze elegancko ubrana I jak ona prześlicznie wygląda Można by ją żywcem postawić za oknem w magazynie mód. W słuchowisku Michała Bałckiego Gęsi i Gąski wystąpili Kinga Szymanek, Katarzyna Michalak, Małgorzata Żurakowska, Magdalena Fijałkowska, Przemysław Gąsiorowicz, Jarosław Zoni. Muzyka Grzegorz Tylec. Realizacja akustyczna Piotr Król.